Łukasza, rozdział ósmy. I stało się potem, że chodził po miastach i miasteczkach, każąc i opowiadając o Królestwie Bożym, a z nim dwunastu oraz niektóre niewiasty, które uzdrowił od duchów złych i od chorób, Maria, którą zwano Magdaleną, z której siedem demonów wyszło, i Joanna, żona chuza urzędnika Herodowego, i Zuzanna, i wiele innych, które mu służyły majątnościami swoimi. A gdy się schodziło wiele ludzi z różnych miast do niego, rzekł przez podobieństwo. Wyszedł siewca siać nasienie swoje, a gdy on siał, jedno padło koło drogi i podeptane było i ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, gdy wzeszło, uschło, dlatego że nie miało wilgotności. A inne padło między ciernie i ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A inne padło na ziemię dobrą i gdy wzeszło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I pytali go uczniowie jego, mówiąc, co to jest za podobieństwo. A on im rzekł, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się w podobieństwach, aby widząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. A to podobieństwo takie jest, nasienie to jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, co słuchają, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy słuchają, z radością słowo przyjmują, ale ci korzenia nie mają, gdyż do czasu wierzą, a w razie pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa, ale odszedłszy bywają zaduszeni przez troski i bogactwa oraz rozkosze życia i nie przynoszą pożytku. A które padło na ziemię dobrą, to ci, którzy w sercu szczerym i dobrym słyszane słowo zachowują i w wytrwałości przynoszą owoc. A nikt zapaliwszy świecę nie nakrywa jej naczyniem, ani podłóżkiem nie stawia, ale ją stawia na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być objawione, ani skrytego, co by nie było poznane i na najawnie wyszło. Przeto patrzcie, gdy słuchacie, albowiem kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. Wtedy przyszli do niego matka i bracia jego i nie mogli przystąpić do niego z powodu tłumu. I dano mu znać, mówiąc, matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć. A on odpowiadając, rzekł do nich, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słowa Bożego słuchają i wykonują je. I stało się dnia pewnego, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli, usnął. I zerwał się gwałtowny wicher, i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie. A przystąpiwszy, obudzili go, mówiąc, Mistrzu, mistrzu, giniemy! A on, otknąwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, i nastała cisza. Tedy im rzekł, gdzież jest wiara wasza? A bojąc się, Dziwili się, mówiąc jedni do drugich, któż to jest ten, że i wiatrom rozkazuje i wodą i są mu posłuszne I przypłynęli do krainy Gergezeńczyków, która jest naprzeciw Galilei A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę mąż pewien z miasta, który był opętany przez demona I od dłuższego czasu nie ubierał się i w domu nie mieszkał tylko w grobach ten ujrzawszy Jezusa, krzyknął, upadł przed Nim i głosem wielkim rzekł, Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, proszę Cię, nie dręcz mię. I rozkazał duchowi nieczystemu wyjść z tego człowieka, bo od dłuższego czasu szarpał nim, a chociaż go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, jednak rwał te więzy i demon pędził go na pustynię. A pytał go Jezus, mówiąc, jak ci na imię? A on rzekł, legion, albowiem wiele demonów wstąpiło weń. I prosił go, aby im nie kazał stamtąd odejść do otchłani. A była tam wielka trzoda świń, które się pasły na górze. I prosiły go, aby im pozwolił wstąpić w nie i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka, weszły w świnie i zerwała się owa trzoda pędem z urwiska do jeziora i utonęła A widząc pasterze, co się stało, uciekli i poszedłszy oznajmili to w mieście i we wsiach I wyszli, żeby widzieć to, co się stało, a przyszedłszy do Jezusa, znaleźli człowieka, z którego demony wyszły ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg jezusowych i zlękli się a opowiedzieli im to ci, którzy to widzieli, jak uzdrowiony został ten opętany. I prosiło go całe mnóstwo okolicznej krainy, aby odszedł od nich, albowiem ich strach wielki ogarnął. A on, wstąpiwszy w łódź, zawrócił. I prosił go mąż, z którego wyszły demony, żeby mógł być przy nim. Lecz go Jezus odprawił, mówiąc, wróć do domu swego i opowiadaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A gdy wrócił Jezus, przyjął go lud, albowiem nań wszyscy oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, a ten był przełożonym synagogi. I przypadłszy do nóg Jezusa, prosił go, aby wstąpił do domu Jego. Albowiem miał jedyną córkę, mającą około dwunastu lat, i ta umierała. A gdy on szedł, cisnęły go tłumy. I niewiasta mająca krwotok od dwunastu lat Całe swoje mienie wydała na lekarzy, a nikt nie mógł jej uleczyć Przystąpiwszy z tyłu, dotknęła się ołka szaty jego I natychmiast ustał krwotok jej I rzekł Jezus, któż się mnie dotknął? A gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr i ci, którzy z nim byli Mistrzu, tłumy cisną się i tłoczą, a ty mówisz, kto się mnie dotknął? A Jezus rzekł Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc wyszła ode mnie A widząc niewiasta, że się nie może ukryć Ze drżeniem przystąpiła I padłszy przed nim powiedziała mu przed wszystkim ludem Dlaczego się go dotknęła i jak zaraz uzdrowiona została A on jej rzekł Ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię Idź w pokoju Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi mówiąc Umarła córka twoja, nie truć nauczyciela Ale Jezus usłyszawszy to odpowiedział mu mówiąc Nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona A wszedłszy do domu nie pozwolił wejść nikomu Tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi i ojcu i matce dziecka A wszyscy płakali i narzekali nad nią Ale on rzekł nie płaczcie, nie umarła, ale śpi I naśmiewali się z niego wiedząc, że umarła a on, wygnawszy wszystkich i ujowszy ją, za rękę zawołał, mówiąc, dzieweczko, wstań. I wrócił duch jej i wstała zaraz i rozkazał, aby jej dano jeść. I zdumieli się rodzice jej, a on im przykazał, aby nikomu nie opowiadali tego, co się stało.